Jest ich tylko dwóch. Mają dwa mikrofony. Są silni, zwarci i gotowi. Mają tylko jeden cel. Nie wyjść na idiotów. Na <grystanie> nawijamy na filmę. Witam, jest 18 września, godzina 16.56, witam Was, Witawa Witam Was, Oksza. Witamy w kolejnym odcinku Celuloidu. Jak słyszeliście, mamy nowy początkowy dżingiel, który jest fantastyczny i na pewno bardzo Wam się podoba i czekamy na Wasze opinie na ten temat. Dzisiaj będziemy Was uraczać, jak zwykle, porcją krótkich newsów. Co prawda w tym tygodniu wiele się działo. Nie będziemy chyba komentować festiwalu w Gdyni. Nie, nie, nie, nie, nie, będziemy, nie, będziemy, nie będziemy komentować. Za, za dużo ambitnego kina. My się takimi rzeczami nie zajmujemy. Może coś tam dalej skomentujemy później. W takim razie zapraszamy Was na newsy. Olaf Lubaszenko i Jerzy Kolasa spotkają się w 2006 roku po raz kolejny przy realizacji drugi sztos. I co oni tam będą robić? Będą robili kontynuację pierwszego sztosu. Naprawdę, nie domyśliłbym się. No właśnie, słuchajcie, więc Czarek Pazura, Jan Nowicki po raz kolejny będą wchodzili w rolę znane z poprzedniego filmu, czyli Synek i Eryk. Będzie im towarzyszył oczywiście Józefowi milowicz. A, no i będą mieli nowego protagonistę, jakim będzie niejaki królik, oficer SB. Zapowiada się, no nie wiem, ciekawie. Jestem, jestem troszeczkę, przyznam szczerze, yy, no nie wiem, a mam awersję do, do tego pierwszego filmu Lubaszenki, yy, dlatego, że on tam jakoś nie, nie, nie, nie zaskoczył mnie niczym nowym. No to było do dupy, To był do dupy film, ja powiem wam szczerze. No, on... on Lubią ten film ludzie, ale, ale ja go nie lubię. Poza tym e, bardzo mnie wkurzyło plakat, który ludzie bardzo się podniecają. Czyli pamiętacie takie twarze e, Cezarego Pazury i Nowickiego i jeszcze chyba Ewy Gawryluk. Nie, to, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. I te twarze były na tle, o ile się nie, nie mylę, dolarów, takich zielonych. No właśnie, a ten, ten, ten, ten plakat został po prostu, no mówiąc krótko, ściągnięty z filmu z udziałem korbina Bernsena. Dokładnie taki sam plakat, też z dolarami, też z twarzami na okładce, jest wszystko kropka w kropkę to samo i po prostu od razu mnie odrzuciło. To było, to było coś takiego, co ja stwierdziłem, że nie dziękuję, więc, więc mam nadzieję, że znowu nie będą ściągali z jakiegoś innego filmu e, plakatu. Okej. Okay. Z drugiej strony powielactwo dalej się szerzy, studia hollywoodzkie po komiksach widać, że znajdują kolejną niewyczerpaną studię pomysłów, to znaczy robienie gier komputerowych na podstawie znanych filmów, obudzili się troszeczkę z ręką w nocniku, bo to trochę za późno, ale zaczęli robić, jak wiecie oczywiście, ojca chrzestnego, to nie jest wiadomość, bo większość kinomanów już wie, że nie Marlon Brando zmarł, o ile dobrze pamiętam, podczas nagrywania kwestii do, do gry komputerowej. No i teraz jest problem, ale chyba sobie z tym poradzili, natomiast jak widać ostatnio rzucają się na kolejne projekty i Clint Eastwood zgodził się podłożyć głos do gry komputerowej dobry, zły, na podstawie dobrej zły i brzydki. Jak to wyjdzie, nie wiadomo, pewnie wyjdzie słabo. Jak zwykle, ponieważ jak wiecie, dobrych przekładów filmów na gry komputerowe jest bardzo niewiele. E, jakość może gwarantować po pierwsze głos i uczestnictwo w tym Clint Eastwooda, po drugie e, muzyka Ennio Morricone, która jak wiecie jest legendarna i, i, i na pewno większość z was słysza już te, te słynne gwizdy i harmonijki. E, to tyle, Piotrek. Nie, ja chyba tutaj nic z ciekawego nie powiem na ten temat. To twój noc, powiedz na, następny, O wiele ciekawsze dla mnie. okej. Okay. Będziemy oglądali niedługo e, coś... E, to jest chyba najciekawszy news w tym tygodniu. Będziemy oglądali e, 10 przykazań. 10 przykazań to będzie 10-godzinna produkcja podzielona na odcinki, które będą reżyserowali kolejni reżyserowie. Projekt jest Van Santa i... Hall of, Hall of Kenner, Hall of Kenner, Nicole Hall Nikol Kenner. To jest facet, który jest głównie pracował w telewizji, ale nad takimi najlepszymi produkcjami HBO, czyli Seksem w wielkim mieście i sze, sześcioma stopami pod ziemią. To są dwa bardzo dobre seriale, które zbierały. O ile dobrze pamiętam, tak, chyba Seks w wielkim mieście to jest też serial HBO. E, razem będą z, z nimi współpracowali e, tacy reżyserowie jak George Clooney i Steve Zonenberg, którzy są teraz chyba nieodłącznie, oni razem, oni razem wszystko robią, nic nie robią oddzielnie. Jest, zapowiada się to bardzo ciekawie i będzie to taka opowieść o, o, o współczesnej Ameryce, o współczesnych problemach amerykańskich. Sama jakość tych nazwisk w postaci reżyserów i producentów może gwarantować bardzo ciekawy projekt. Sama nazwa jest interesująca, już 10 przykazań to jest coś, co może nas bardzo zainteresować. No to słuchajcie, po pierwsze, Hall of Canner to jest kobieta, to jest raz, dwa, ten news jest dlatego interesujący, bo czerpie z dekalogu e, Kieślowskiego i tu Też pierwsze moje skojarzenie. Pierwsze twoje skojarzenie, okej, okay, ale e, oni nie czerpią, e, to nie jest tak, że my sobie stwierdzimy, że to jest, o, to bardzo przypomina dekalog, tylko rzeczywiście prawa do tego są e, negocjowane. To jest, to jest przeszczepiane na grunt amerykański, pomysł nasz, nasz rodzimy. Natomiast tego, co nam nie powiedział nasz, nasz kochany przedmówca, czyli pan Oksza, to to, że e, Van Sant razem z klunejem e, z i ze spółką negocjują razem z innymi twórcami, e, kto to będzie realizował. Dlatego że do końca tego nie wiadomo. To jest tylko jedna, jedna wersja, że będzie to ministeria dziesięcio, e, odcinkowa, ale jest też pomysł, żeby były e, pełnometrażowe filmy. To będą musieli albo wyrzucić tych reżyserów, albo, nie wiem, nie, nie wiem jak to ma, miałoby wyglądać. Słuchaj, serial seriale ma być tutaj realizowany przez dziesięciu różnych twórców i tak samo jest z tym filmem, filmami fabularnymi, że też dziesięć twórców. Piecze nad tym będzie miał Steven Spielberg. O, tego rzeczywiście nie widziałem. A nie, nie, bardzo brzydko mi się to skarżyło bo skojarzyło mi się to z serialem telewizyjnym Wiedźmin i filmem fabularnym Wiedźmin. Mam nadzieję, że to tak nie skończy. Nie, nie skończę. To jest albo, albo. A nie, nie ma czegoś takiego, że będziemy oglądali w, w kinie pełnometrażową wersję, a w telewizji odcinki. Natomiast e, proponowanymi reżyserami e, realizującymi te filmy, te odcinki, oprócz oczywiście Gusa Van Santa, Van Santa, jest e, Spike Jones i Sofia Coppola. Baz Lurman, czyli Romeo i Julia i Moulin Rouge. Moulin Rouge. I jeszcze taka, no w ogóle z kosmosu, informacja to to, że firma Madonny również się próbuje wtrynić, czyli firma Maverick. Czy, czy słyszę Gajarici? Gajarici? Bardzo? Może nie wiem. Nie, wolałbym, nie, wolałbym nie, ale oczywiście wyczuli pismo nosem. I Madonna też chce wtrynić swoje trzy grosze to nie jest pierwsza e, taka sytuacja kiedy chcieli, chcą ludzie z Ameryki kupić prawa do Dekalogu, już wcześniej HBO e, zakupiło prawa i pisało scenariusz ale, e, szefowie HBO stwierdzili że serial jest nudny i oni w ogóle nie datą pieniędzy na realizację tego projektu i nic dziwnego, no bo jakby na to nie patrzeć przy całym szacunku dla Kieślowskiego Piesiewicza, to jednak miejscami wiało nudą. Tak, rzeczywiście to nie jest projekt na, na Amerykę, ale zobaczymy jak im to wyjdzie. Dobra, dzisiaj mamy, wracamy do fantastycznej naszej tradycji, mamy dla was meshup. to jest meshup sprzed kilku tygodni, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli pamiętacie taki krótki utworek Michaela Jacksona, który nagrywał z Janet Jackson, który się nazywał Scream, to połączcie to sobie z ZZ Top i macie kawałek, który się nazywa MJ Under Pressure, Michael Jackson ZZ Top. Był Michael Jackson, Janet Jackson i *The Top. No więc, odchodząc od Ameryki, przeskakujemy wielką wodę i trafiamy do Japonii, skąd przyszło do nas wspaniałe dzieło, jakim jest Ruchomy Zamek Hauru. Ojej, to już nastawiłeś się, widzę, już nastawiłeś się w okolicach czwórki, piątki, już widzę ten uśmiech na twarzy Piotrka. Ruchomy Zamek Hauru, e, e, film Miyazakiego, Miyazakiego, który jest nazywany... Uwaga, jest nazywany nowym Disneyem. Jest nazywany nowym Disneyem, dlatego że udało mu się wynegocjować świetny kontrakt z, z o ile dobrze pamiętam, z Błonowistą, to znaczy z, z, z okolicami Weinsteina. E, facet, który stworzył, z, zaczynał oczywiście w Japonii, to jest japoński reżyser, Trudno nazwać ten film mangą. trudno nazwać w ogóle ten gatunek mango, bo to już odchodzi od mangi. To jest film finansowany z amerykańskich pieniędzy, robiony troszeczkę innym, z inną stylistyką, inną, inną, inną poetyką. Ja widziałem dwa poprzednie, szczęśliwie widziałem dwa poprzednie filmy mia Zakiego, to znaczy Spirit of the Way*, co się nazywał chyba po polsku w krainie bogów i księżniczkę Mononoke. Od razu powiem, że najbardziej chyba podobała mi się księżniczka Mononoke. To był ciężki, Głęboki film, który miał dużo akcji, dużo takiej, takiego napięcia, dużo straszną intensywność. To, co oglądamy w Ruchomym Zamku Hauru, to jest pomieszanie. Bardzo przypomina Spirit Away. Myślę, że nawet za bardzo przypomina Spirit of the Way. Jak myślisz? Czy to. Jak, jak, do którego z tych filmów najbliżej jest ci? Który ci się najbardziej podobał? No, to oczywiście masz rację. Najbardziej mi się podoba Krzyżynka Mononoke'a. Teraz kilka słów wyjaśnień, bo Piotrek rzucił tutaj parę słów, parę nazwisk, parę firm. E, e, Weinsteinowie czyli Buenavista. Weinsteinowie to są panowie, którzy podpisali kontrakt z Quentinem Tarantino, Robertem Rodriguez'em i kupą innych wspaniałych reżyserów i realizują filmy w wytwórni, który się nazywa Miramax. Ma kupę nagród, z przewagą nagród, a nie kupę. Naprawdę bardzo dobre filmy. W każdym bądź razie to, co jest e, najważniejsze. E, Miazaki, dobrze mówię, tak? Ja tak, to jest, mam, wiesz, język mi się plączy, jak mówię o takich wspaniałych reżyserach re, re, radzieckich, chciałem powiedzieć, japońskich, no, ale to jest blisko. Ja to ja musimy poczekać jeszcze na radziecką imat. No w każdym razie, znaczy, najdziwniejsze jest to, że, że e, mieliśmy przyjemność oglądać trzy ostatnie jego filmy, właśnie, które wymienił Piotrek, e, księżka Mononoke Spirita czyli W Krainie Bogów, i Ruchomych Zamek ha, Hauru, e, a nie oglądaliśmy wcześniejszych, których jest mnóstwo. Facet w, w, w przemyśle filmowym siedzi od lat 60., a od 71 albo trzeciego stuka, na co reżyseruje filmy. Czyli, czyli ma za sobą no, po prostu mnóstwo doświadczenia. No to bardzo podobnie jak Osi, który, Mamorosi, który robił przecież Ghost in the Shell, później zrobił u nas Avalon. Później zrobił Ghost in the Shell 2, który tak naprawdę przeszedł Besecha i chyba dobrze, bo był myślę, że za, za bardzo skomplikowany. Osi, który został się tak, tak naprawdę sławny dzięki dwóm, trzem filmom, które odbiły się szerokim echem na zachodzie. I osi, który krytykuje ostatnio bardzo mocno Miyazakiego, nie wiem czy wiesz Piotrek. Nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałeś. Jest kilka wywiadów, on podobno udzielił ostatnio takiego wywiadu, w którym powiedział, że, że Miyazaki jest... Że, że, że denerwuje go to, co się dzieje wokół Miyazakiego, że Miyazaki tak naprawdę w pewnym momencie przestanie być artystycznie jakby produktywne. to znaczy w pewnym momencie skończy mu się, skończą mu się to pomysły. Znaczy, mnie się wydaje, że nie powinniśmy na to narzekać, w ogóle nie powinien Mamoru Osi narzekać, dlatego, że to jest tak na dobrą sprawę wyścig szczurów. Obaj panowie starają się za wszelką cenę wyprodukować dzieła na rynek zachodni. Tak samo jak Mamoru Osi było powiedziane, że ostatni jego film Avalon był realizowany z myślą o tym, żeby był wyświetlany w kinach amerykańskich. To ciekawy Avalon, którego nie uważamy chyba za specjalnie udany film jego w ogóle jako jakiś specjalnie udany film, tej myślę, że Piotr się ze mną zgodzi. Osi film jego Avalon był przyjęty bardzo dobrze na zachodzie, to jest dla mnie fascynujące, ponieważ może, może, to inna kwestia, no. W każdym razie, wracając do zamku, czegoś mi brakuje w tym filmie. Wyszedłem z kina, nieśmielony naprawdę, jak po, jak po każdym filmie miazakiego Wyszedłem po prostu zniszczony wizualną oprawą tego filmu. Jest fantastycznie zrobiony wizualnie, chyba najlepiej z tych, z tych wszystkich filmów. Klimat, film się dzieje w, w, w klimacie, oczywiście rzeczywistość jest wymyślona przez Miyazakiego, jak w każdym z jego filmów, to jest klimat, G gdzieś ładnie przeczytałem, że to jest klimat zbliżony do Austro-Węgier XIX-wiecznych, XX-wiecznych. Myślę, że to jest naj najlepsze porównanie. To jest gdzieś, gdzieś w Europie na pewno. Właśnie, to jest gdzieś w Europie. Ten film jest chyba najbardziej europejski ze wszystkich dzieł Miyazakiego. Widać, że dwa poprzednie filmy y są bardzo głęboko, tkwią w gruncie japońskim. A, a ten film widać, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom widzów amerykańskich i europejskich. Ja czytałem taki ciekawy komentarz sam, może bym się tak specjalnie tego nie domyślił, ale czytałem świetny komentarz gdzieś w internecie ostatnio parę dni temu na temat Spirited Away, znowu wracam, odchodzę od, od zamku, ale na temat Spirited Away podobno Spirited Away zyskuje zupełnie nowe poziomy zrozumienia dla widza, jeżeli znasz kulturę japońską i wiesz, na czym polega tradycja łaźni w Japonii, na czym polegają zwyczaje tych łaźni, przez Spirit the Way tak naprawdę toczy się w łaźniach. I podobno to nadaje zupełnie innemu innego, innej warstwy, jakby zrozumienia temu całemu filmowi. No słuchajcie, może powiedzmy zacząć cały, całą historię od opowiedzenia, o czym jest film. To znaczy. Ruchomy Zamek jest tytułowy Ruchomy Zamek, to jest budowla składająca się z mnóstwa pomieszczeń, które są dołączane do siebie w jakiś dość dziwny sposób. Magia utrzymuje tą, tą budowlę w całości. No i tak jak nasza rodzima chatka na kurzej stopie, tak tutaj właśnie jest takie cztery pajęcze nogi, które prowadzą tę, tę budowlę przez kr krainę wymyśloną przez naszego twórcę takiego kochanego. No nie jest oczywiście piękna dziewczyna, która trafia do tego magicznego domu, dlatego że próbuje zdjąć klątwę ciążącą na niej. Tak, na no, dziewczynie ciąży oczywiście klątwa, jest piękny młodzieniec, który jest czarnoksiężnikiem, utrzymuje ten zamek. Mamy, no, Mówiłem o Austro-Węgrach, no więc wi wiadomo, mamy dużą aktywność militarną w, w tym regionie, toczy się wojna. Właściwie I, i, i na tym właściwie skończyłbym o, opis y, m, fabuły i chcę coś zauważyć. Nie wiem o czym jest ten film. Tak jak na przykład wiedziałem, to jest chyba to, czego mi brakuje. Ja bardzo długo się zastanawiałem, że dlaczego, co mi w tym filmie nie pasuje. Oczywiście jest to bajka. Jest to bajka przepięknie opowiedziana. Jest, jak ja już mówiłem, to to, to, to absolutnie... Ale troszeczkę czułem się oszukany wychodząc z kina, dlatego że e, pozornie jest to film o wojnie, który tak naprawdę filmem o wojnie nie jest. Pozornie jest to film o miłości, ale tak naprawdę nie mówi nic o tej miłości poza m, takimi dosyć wyświechtanymi standardami opowiadania Amerykańs za, za, takich amerykańskich bajek typowych. To jest bajka, ale ona próbuje coś, coś więcej powiedzieć, tak jak wszystkie filmy Maja Zekiego, bo one są bajkami, które próbują coś więcej powiedzieć, ale moim zdaniem ta nic nie powiedziała. Przynajmniej ja nic nie odebrałem. W, w tym filmie wszystkie wątki są poszarpane. Wątek wojenny jest poszarpany, tak naprawdę nie jest skończony. Wątek miłości... Trudnej miłości to jest coś, co się powtarza u Muja Zakiego i to nie jest też jakoś spe, specjalna zaleta tego filmu. Nie, nie wyniosłem z tego filmu nic więcej poza niesamowitym odczuciem, że obejrzałem jakiś fantastyczny, przepiękny obraz, który się przede mną od, od, odsłaniał. Znaczy, właśnie dobrze zauważyłeś, że jest tam bardzo dużo o wojnie. Bo ja, jakby na to nie patrzeć, Miyazaki urodził się w 1941 roku, czyli mówiąc krótko jest dzieckiem wojny, więc bardzo, bardzo prawdopodobne, że chciał przenieść to swoje, nie wiem, swoje przeżycia, swoje obrazy z dzieciństwa na, na ekran i uzyskaliśmy to, co uzyskaliśmy. Jest niesamowite to. Jest, są jakieś parady, e, czołgów, jakieś samoloty lecą, jakieś e, ludzie maszerują i to wszystko razem tworzyło takie bardzo upiorne obrazy. Są tam oczywiście obrazy samej wojny, które są o dziwo o wiele mniej upiorne niż te czyste, schludne mundury i te błyszczące, stalowe czołgi, które właśnie płyną czy poruszają się przez to miasto. Ta wojna właśnie jest... jest to dob, do, dobrze powiedział Piotrek, że, że ona jest tutaj jakby takim elementem tła, ale nie stanowi jakby esencję, chociaż jakby ten, ten obraz jest piorunujący. Natomiast jeżeli chodzi o miłość, wydaje mi się, że, że Miyazaki poszedł troszeczkę na... na znaczy ułatwił sobie całą pracę, dlatego że jakby cała esencja tego filmu, to znaczy zakończenie właśnie jest związane z miłością. Żeby tutaj za dużo nie mówić. I Wydaje mi się, że, że on właśnie wykorzystał ten, ten wątek romantyczny, tej miłości, który tak na dobrą sprawę w ogóle nie jest poruszany przez cały film, tylko jest taki po, pobieżnie, on jest muskany przez cały film, jakby jest wyjaśnieniem i kluczem do rozwiązania wszystkich problemów. Tak, to jest troszeczkę takie pójście na łatwiznę. Też miałem wrażenie, że, że, że ta, to akcentowanie tego wątku miłosnego pod koniec to było to było troszeczkę takie, okej, okay, skończyły nam się pomysły, więc zróbmy szybko zakończenie, oni się kochają i tak dalej, i tak dalej, jest fantastycznie. I, i to było bajkowe, ale to było takie bajkowe na siłę i tak na, tak na dobrą sprawę na skróty. I jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem, to jest dużo większa komercjalizacja tego filmu pod kątem doświadczeń, znaczy doświadczeń, pod kątem kultury amerykańskiego kina. Nie wiem, czy wiesz, kto występował, w, podkładał głosy w amerykańskiej wersji, wiesz? Nie, nie mam pojęcia. W amerykańskiej wersji głos na przykład Płomyka podkładał Billy Crystal. Głos tytułowego chaoru podkładał Christian Bale. Crystal jest idealnym wyborem na tak mówimy, postać Jar Dżar Jar'a. To jest taki roz, rozśmieszacz, który będzie nas w pewnych momentach rozbawiał. Taki, taka troszeczkę zapchaj dziura komediowa. I to jest kolejny element, którego... Nie widziałem, nie przypominam sobie wcześniej u Zakiego. I to jest taki, to jest taki, nie wiem, to jest takie właśnie typowe, już, już widzę taką komercjalizację, amerykańską komercjalizację tego filmu już, już zaczyna się wtapiać, Miyazaki zaczyna się wtapiać w ten krajobraz amerykański. Nie wiem, czy to przez te amerykańskie pieniądze. Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że nie powinniśmy zarzucać mu amerykanizacji swoich dzieł, ani tego, że on już teraz się stacza czy coś takiego, dlatego, że ten człowiek już wszystkiego, co miał dokonać w Japonii dokonał. Facet ma 65 lat. I teraz jakby, no, można powiedzieć, że pomału już zaczyna być schyłek jego, jego, jego życia, teraz każdy następny film może być jego ostatnim filmem, tak jak z Andrzejem Wajdą, prawda? Nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać, co zrobić, tylko po prostu trzaska następne filmy, bo, bo może już nie zrobić następnego. I tak samo Miyazaki, on tutaj... Idzie w kierunku tej Amerykanizacji. Idzie w kierunku tej, tej, tej, Ameryki. I dobrze, niech, niech tak robi. To jest, to jest, to jest myśl. Tak samo jak, jak była informacja, że, że Jacek Bromski bodajże będzie robił film w Chinach. No okej, okay, no to, tak też można zrobić. I można też powiedzieć, że, że nie wiem, chinalizacja kina polskiego, Jacka Bromskiego. I ja mówię okej. Okay. No dobrze, to tylko takie, to takie zaburzenie perspektyw. Wiemy, że przecież amerykańskie kino rządzi teraz właściwie przemysłem filmowym na całym świecie. Może nie rządzi, ale, ale dominuje, dominuje przede wszystkim pieniędzmi. Podobno? Podobno co? Nie, nie, no to później mów. Aha, słuchaj. No więc tak, to, co mnie najbardziej zaskoczyło, przeglądając filmografię. Mi za jakiego, to fakt, że on był jednym z realizatorów gry komputerowej Blizzarda, która się nazywa Starcraft. O, naprawdę. A to warto powiedzieć, tego nie wiedziałem, ale może jakoś połączyło mi się to dobrze, że Starcraft jest grą, która jest, ma status absolutnie ubóstwiany i kultowej w Japonii i w Korei. To jest gra, przy której ludzie umierają, nie wiem, czy wiesz, w, w, w tamtych krajach, grając. Nie, ja nie wiem, ja, to, ja grałem przyznam szczerze w, i, w, i w tą część i w kontynuację, ale przyznam szczerze, znaczy w dodatek bodajże, w dodatek, ale, ale żeby ktoś umierał z powodu tej gry to może trochę... A, a, a wiesz przynajmniej jaki, jaki, jaką funkcję spełniał Miyazaki przy tej grze? Słuchaj, no był jakby... Opiekunem tego całego. Znaczy on został wymieniony w, w napisach jako, jako człowiek, któremu podziękowano za, za współpracę, czyli on nie miał żadnej roli jako, jako animator. czy tak, piecze, piecze sprawował. Pieczę, mhm. właśnie, Pieczę nad tym, nad tym projektem taki artystyczną. Mhm, okay. No dobrze, no to ciekawa informacja, rzeczywiście. Cóż, jestem. Znaczy, jestem zmieszany, bo naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Ten film nie powiedział mi nic takiego, co by, co by mnie jakoś artystycznie poruszyło. Z drugiej strony no byłem tak zachwycony tym, co oglądałem na ekranie, bo to jest, no, no, to warto, to jest tak jak oglądanie dobrego obrazu. Nie, nie musisz wiedzieć, co, co na imię jest. Wystarczy, że zsycisz że, że, że zmysły to, co ty, ty, tym, co widzisz. Więc naprawdę, cho, chociażby dlatego warto iść na ten film. Chociażby dlatego możemy to polecić. To jest tak wypieszczone, że mi no, język tak niszczy tych animatorów, że oni siedzą po 24 godziny w tych studiach. Nie, nie kończą, nie mają rodzin, dzieci. E, tak mogę, mogę powiedzieć coś zabawnego, mianowicie e, abstrahując od, od Mizajakiego, a zaraz do niego wrócimy. Clint Eastwood zrobił kiedyś kosmicznych konwojów. I w tym samym roku, kiedy tych kosmicznych konwojów zrealizował, w Wenecji dostał nagrodę za całą kształt, i wszyscy się śmiali, że jurorów przekonał ten jego ostatni film. I tak samo jest tutaj z Mizaniakiem. Mijazakiem. Mijazaki, Mijazaki, właśnie. Tak samo jest z Miyazakim Dostał Złotego Lwa za całokształt Wenesji w 2005 roku, czyli rok po, po realizacji tego filmu. A co, co do tego, że jest rok po realizacji? To jest właśnie dla mnie zastanawiające, może akurat w, nie w przypadku tego filmu, tego zamku, że... Filmy z, ze wschodu, z Japonii przyje przyjeżdżają do nas do Polski z opóźnieniem. I to czasami bardzo dużym. Dlatego, może rok to, to nie jest dużo, dlatego że to tak średnio to, tyle trwa tłumaczenie i przenoszenie wszystkiego. Ale na przykład e, całkiem niedawno gościliśmy na naszych ekranach e, e, film Takashi Mikke Audycja, Audition. I film powstał w 1999 roku, czyli 6 lat po realizacji tam. To niesamowite opóźnienie. Niesamowite, tak samo jest, jest między innymi z Ringu 98 roku, który również w 2002 bodajże, czy trzecim się pojawił na polskich kinach, w polskich kinach. czyli jest naprawdę duże opóźnienie. Ja myślę, że to nie jest kwestia pieniędzy, tylko kwestia tego, że dystrybutorzy po prostu czekają, aż film wsiąknie jakoś w, w zachodnie kina. I, I już wsiąknie, to mają, ma, mają pewność, że będzie, będzie sprawdzony, że jest dobrym materiałem. To są tak, to, jednak produkcje azjatyckie ciężko się sprzedają, nawet jeżeli są, mają taki rozmach, jak ja jak chociażby Miyazaki, jego filmy, czy Oshiego, czy, czy innych e, e, animatorów mangowych, którzy, którzy coś tam osiągnęli w tym biznesie. No dobrze, no. Piotrek, jakaś ocena? Słuchaj piątka. Piątka. Ja myślałem między 4 plus a 5 mniej. Jestem trochę zawiedziony, dlatego że Miyazaki zaczyna się powtarzać dla mnie. I chociaż rzeczywiście mówię, jestem, jestem absolutnie zrzucony z nóg jakością i artystyczną formą tego, co robi, to jednak treść dla mnie zaczyna być troszeczkę powtarzalna i zaczyna być trochę, zaczyna mnie nużyć to, co, to, to, to, co próbuje mi powiedzieć, bo próbuje mi powiedzieć cały czas to samo i, i, i, i dlatego może 4 plus. Okej, okay. dzisiaj chcieliśmy zakończyć z, z kawałkiem, który się nazywa Love Me or Leave Me. Jest to zespół, który się nazywa Kremo. Dostaliśmy ten kawałek z Podsafe Music Network. Zapraszamy Was do przyszłego tygodnia. Mamy nadzieję, że nagramy coś jeszcze szybciej, jeszcze, jeszcze lepiej i, i jeszcze ciekawiej. Nie wiemy, co będziemy recenzować, ale do przyszłego tygodnia. Żegnę Was Cortes i żegna Was okrze.